Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recording. To podcast nie tylko dla Orów. Cześć, witam was serdecznie. Nie tylko dla Orów. First, best, and always. Bężczyzna, a tu już zaczynamy, bo już się Życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr co ma czapkę podartą Za ich czułe westchnienia białe ramiona moje dumne życie Oddać warto, oddać warto To już nagrywam, witamy serdecznie, podcast numer 21 Witam cię serdecznie, niesamowicie dzisiaj Patryku w ten niesamowity dzień jest dzisiaj czwartek wieczór nagrywamy wieczorem dzień przed wielką paradą Patryku jak się uczujesz? Cześć Patryku witam Cię również dzisiaj, dzisiaj każdy jest Patrykiem tak więc yy, dzisiaj będzie dużo, dużo będzie dzisiaj koloru zielonego dzisiaj będzie wszystko na zielono nawet y, nie wiecie, ale Wasze oczy tej też są zielone bo dzisiaj jest to święto Irlandii tak, dzisiaj jest, jeśli słuchacie oczywiście tego podcastu, kiedy jest Patryku Święto Irlandii, którego dnia? Przypońmy, przypomnijmy, ja postaram się pracować lepsze, lepiej nad dykcją, bo ostatnio ktoś mi wypomniał, że troszeczkę, no może nie szeplenie, ale niewyraźnie mówię, więc dzisiaj będę mówił soczyście. Tak, dzisiaj jest, dzisiaj jest 17. dzień marca 2006 roku, ale każdy wie, że w tym dniu każdy jest Irlandczykiem. W tym dniu każdy chodzi na zielono i w tym dniu każdy idzie na paradę. Bo jest święto Irlandii. Tak, widzę, Patryku, że masz piękną zieloną koszulę, koszulę z logo Heinekena, taka zielona. Masz zielone takie włosy, takie perukę. I widzę, że z nosa coś zielonego ci wystaje. Tak, to jest właśnie, to jest to jest, to właśnie, słuchajcie, katar, katar nie ustępuje mimo już tej wiosny za progiem, no ale.. Ale, słuchajcie, lepiej mieć zielone coś z nosa, niż zielone coś w uchu, nie Filip? Tak, Proszę, tak. Patryk, i... Patryk tak. To e, przykład Łukasz, Łukasz z Detroit ma zielone w portfelu. <laughs> Wszystko jest zielone. A nawet, nie wiem czy wiecie, w tej chwili sobie siedzimy też w McDonaldzie i pijemy shake'a, który jest zielony. Normalny shake, który jest zwykle biały i dzisiaj zielony. Kiwi shake. Tak, to jest kiwi shake, specjalny shake patrykowy. Bo nawet w tym dniu kiełbasa, słuchajcie, jest zielona w lodówce. No właśnie, zielona kiełbasa jest jadalna i nie śmierdzi. Zatem co dzisiaj, Patryku, w podcaście oprócz tego, że będzie o Irlandii? Dzisiaj, dzisiaj będzie o tym. Gdzie stać, żeby zobaczyć paradę? I oczywiście co ubrać, żeby, żeby nie wyjść na głupka, a nie, a. Ale... Dzisiaj wam powiemy, jak to święto wygląda w Irlandii, nie będziemy wam mówić o tym, kim był święty Patryk, bo to każdy wie, to każdy wie, wchodzi sobie na internet, patrzy, gdzie tam jest święty Patryk, to jest taki nasz święty Wojciech, taki odpowiednik w Polsce. Ja mam, ja mam na, na, na trzecie imię Wojciech, a ja mam na czwarte Patryk, Paddy, Paddy, albo Wojciech, ale przez cecha z tyłu tak jest. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie dzisiaj nie będzie o tym kim był święty Patryk, ale dzisiaj będzie o tym jak się, jak Irlandczycy yy, celebrują ten dzień jak swoje święto odbywają, tak? Tak się mówi? Odbywają, nie? Celebrują i, i, i dlaczego piją dzisiaj więcej? Piją więcej, słuchajcie, dla przykładu w moim pubie, już pracowałem yy, normalny weekend, szło 60 kegów na weekend, a na weekend świętego Patryka, czyli na taki bank holiday, szło 300, no tak więc sobie pomyślcie, jaka je, je, jakie w tych dniach jest pożycie piwa, po prostu jest niesamowite, każdy kto tylko może pije, i pije, ile może, nie? Ile może, a jak nie może, to też pije, nawet gąbkę do mikrofonu dzisiaj mamy zieloną i ogórki na mojej kanapce, którą Patrycja przyniosła mi zielone salami miało być zielone, salo nie jest zielony. Dobrze, oprócz Patryka dzisiaj będzie także troszeczkę rozmawiania o podcastach. No i będziemy się żegnać z Państwem, bo dzisiaj ostatni podcast. Nie będzie więcej. Dobrze. Chwila muzyczki. To Dokładnie. Nie będzie więcej. Patryk, tak jest. Nie będzie więcej podcastów. Nie będzie więcej. Mamy dosyć. Mamy dosyć. Dzień Świętego Patryka zaczynamy, czyli Celebrate Island. Tak? Proszę bardzo. Chwila muzyki. tygodni, więc go w końcu przedwczoraj wyrwałem. No i co? No i dalej mnie boli. Teraz ja sąsiada z za... Syreny o świcie za westchnienia białe ramiona moje szare oddałbym życie a Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr co ma czapkę podartą za czułe westchnienia białe ramiona moje nudne życie Pytanie do ciebie. Widzę, że masz ładną, taką zieloną muchę na szyi, flagę irlandzką, a ten, ta zieleń jest taka przekłamana troszeczkę. Chciałbym się spytać, dlaczego, dlaczego ten dzień jest inny niż inne dni? Dlaczego 17 jest 17 marca? Dlaczego właśnie dzisiaj celebrujemy to wielkie święto? No ja, mówię, Patryku. W tym dniu, w tym dniu jest bank holiday, czyli co by, co by nie było, nawet jak ten dzień jest w sobotę, nawet jak ten dzień jest w niedzielę, to tu jest wolne, po prostu jest wolne. Wtedy jest wolny dzień w poniedziałek. Właśnie właśnie Arek powiedział, że jak mamy świętego Patryka w niedzielę, to zawsze jest, odrabiamy jeden dzień wolny później w poniedziałek. I to jest jak w sumie z, z każdym świętem, że jakiekolwiek święto wypadnie w sobotę lub w niedzielę, to później jest taki jakby z urzędu wolny w poniedziałek albo jakiś tam dzień najbliższy, który pasuje, coś tu dzwoni. To dzwoni Patryk. Halo? Cześć, tu Zuza. Zadzwoń do mnie. 0800 358 7 19 6. Halo, Roman, mówi się. No. telefon mamy, słuchajcie nawet na, nas tutaj namierzyli, namierzyli nas słuchajcie, namierzyła nas Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna tak, słuchajcie, ktoś, ktoś, ktoś dzwonił, jest późna pora, my to późno bardzo nagrywamy, jest późna pora no ale widzicie, ktoś dzwonił, ktoś dzwonił widzicie, nawet w mają telefon no ale nic, Wróciwszy do tematu Święty Patryk, jest to Dzień Wolny Oho, znowu ktoś dzwoni, słuchajcie ciągle nam coś przerywa, nie możemy się skupić na nagrywaniu podcastu to nie ja, nie, nie. to nie ja, no jak mogę dzwonić? Widzicie? Tutaj mnie, moja żona posądziła, że to, że to, to ja dzwonię. Oho, słuchajcie. Tak, dlatego, dlatego właśnie kończymy ten podcast, jest to nasz ostatni podcast, jesteśmy namierzeni. Słuchajcie, Filip się w tej chwili po prostu, jego, nie powiem co, jest zielone. To jest Philips Blood. Philips Blood po prostu nawet swojej kanapki nie dokończył. No ale nic, tak. Może, może nam się uda to do końca nagrać, tak więc polecimy dalej. Święty Patryk, Święty Patryk czyli największe święto Irlandii, największe dzień wolny od pracy, wszyscy wychodzą na ulicę, oglądają paradę, piją w pubach już przez cały tydzień, bo to jest tak zwany Wielki Tydzień w Irlandii. Przepraszam, ale są takie panie co, one na ulicy już są non stop, to one nie wychodzą na ulicę, bo one już są, tak? Tak, są, są dokładnie śpią nawet pod lampą. I Święty Patryk zaczyna się powiem wam taką, no, może nie, nie imprezą, tylko czymś, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich, jeśli odbywa największy, na Wyspach Brytyjskich największe wyścigi konne, staje się tutaj na, na, na Wyspach Brytyjskich i Irlandzkich, do kupy razem, ten festiwal, ten te wyścigi konne nazywają się Chaltam, tak? Filip? Potwierdzasz? Tak, oczywiście potwierdzam. Tak, więc słuchajcie, Patryk ma na imię. Patryk, no właśnie. Irlandczycy kochają się w koniach, kochają koni, kochają yy, wszystko, co się, co się ma z tym wspólnego. No i już właśnie yy, w, w ten... I chciałbym dodać, iż Irlandczycy kochają wszelkiego typu sporty, na które można robić zakłady. Tak jest. I już, i już przez cały ten tydzień, który poprzedza świętego Patryka, yy, odbywa się ten, ten wielki turniej koni w, w Anglii. I to jest, to jest, bardzo, bardzo tutaj popularne w Irlandii, ponieważ tam sta sta sta startuje sporo, sporo zawodników z Irlandii. Wielka Pardubicka. Wielka Pardubicka, tylko że taka irlandzka, angielska w Anglii. E Cheltham, tak, Cheltham, ten, tak się nazywa ta wielka gonitwa, to jest kilka dni, tam te konie biegają w tej, nazad. I tutaj po prostu cała Irlandia się tym fest fest fest, e no, mm, interesuje. interesuje, dokładnie interesuje się, zakłady biją te konie tam. Każdy stawia ile może, nawet jak się nie zna, stawia te konie bije, no, słuchajcie, jest większe prawdopodobieństwo, żeby w te konie wygrać niż w to też taka ciekawostka i właśnie tym się zaczyna, tym się zaczyna tydzień św. Patryka, właśnie. Patryku, a czy jak ty byłeś ostatnio na targu koni, bo widziałem na swoim blogu, że byłeś na targu koni, czy to takie konie biegają w kółko, czy to są inne? Oj nie, słuchajcie, targ koni w Dublinie na Smithfield. To jest zupełnie inna historia, to jest targ koni pociągowych, tarkoni. no w zasadzie nie, nie do wyścigów, to jest taki bardziej, nie wiem, chyba yy, do domowego ogródka, albo żeby tam gdzieś się przejechać, prawda, na koniku po parku. To nie są konie wyścigowe, nie w tym miejscu, tak więc tarkoni na Smithfield-Zablinie to, to nie jest tarkoni koni wyścigowych, to jest taki tarkoni koni bardziej chyba yy, pociągowych. Przepraszam, bo ja jestem nie w temacie. Jak często się taki targ koni odbywa? Targ konie w Drabinie odbywa się w pierwszą, każdą w pierwszą niedzielę miesiąca z rana. Tak więc, jakby ktoś chciał, to oczywiście Labni 7, yy, to jest, staje się tam, nawet staje tramwaj, Luans, tam staje, no, więc jest bardzo blisko, bardzo fajne miejsce. I no, jakby ktoś chciał, jak ktoś lubi konie, to serdecznie zapraszamy w pierwszą, każdą niedzielę miesiąca. No ale, słuchajcie, wróciwszy do tematu, tutaj Patryk mnie ciągle zagaduje, wróciwszy do tematu, jest Patryk, świętego Patryka, idziemy na paradę. I idziemy posłuchać prezydentów. Ja tu widzę niezły burdel! Hey there, you are listening to samosia.com. The first German podcast in polish language. Zapraszamy do słuchania. Tutaj ciągle Patryk siedzi ko mnie e, i dyrektuje się swoją kiełbaską, która jest zielona, oczywiście. A ja dopijam swojego szejka, który też jest zielony. No i co, słuchajcie, parada, parada w Tablinie. E, jak co roku? Startuje, startuje w tym dniu, w którym jest świątek Patryka. No i idzie, idzie przez całe miasto. No może nie całe miasto, ale przez centrum, przez centrum miasta. I słuchajcie, od wieków parada szła e, w kierunku z południa na północ, czyli startowali pod, w okolicach e, katedry św. Patryka, no i potem tam szli przez Dame Street, przez O'Connell Bridge, przekraczali rzekę szli czyli później tam, tam do góry O'Connell Street e, i tam kończyli w okolicach szpitala Rotundy, no a od zeszłego roku, od zeszłego roku jest taka sytuacja, że się odmieniło, odmieniło się i parada idzie w odwrotnym kierunku. Tak jakby, nie wiem, może im się pokręciło w głowach już od tego chodzenia w jednym słowem albo coś. W każdym razie od zeszłego, do zeszłego roku parada idzie od Parnell Street, czyli z północy na południe do katedry św. Patryka. No właśnie, ja byłem w zeszłym roku ofiarą tego, że oni poszli w drugą stronę i czekałem pod katedrą Patryka chyba z dwie godziny i myślałem, że, że się w końcu może zbiorą, że, że niedobitki dojdą. I nic i nic i nic i po prostu potem ktoś rzucił hasło, że nie ma parady, no bo się nic nie działo. Policjanci w zasadzie nie widzieli nic, jakieś takie wszystko było dziwnie. I w końcu udałem się do pracy poprzez Dame Street, no i wtedy się zaczęło, już niestety musiałem pędzić do pracy i paradę w zeszłym roku, moją pierwszą, tak zaliczyłem, jak to się mówi, półdupkiem. Więc, a wiesz dlaczego Arek tak jest, że oni się pomylili z tymi ulicami, że idą w drugą stronę? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, gdzieś pisali, bo w zeszłym roku pisali o tym, czemu oni tą paradę sobie teraz w odwrotnym kierunku nie szła co, co lato, co, co roku, a teraz nagle po prostu idą w innym kierunku, nie wiem czemu. Ja wiem, ja wiem właśnie, bo jak patrzysz na kulę ziemską, to oni zawsze szli pod górę, a teraz idą na dół, więc idzie im łatwiej. No niekoniecznie, niekoniecznie, bo jest również taka sytuacja, że na Dame Street chodzą pod górkę. No tak, ale cały czas idą z góry, bo idą z północy na dół, nie? To idą ten, tak w stronę od zbieguna na dół, idą do, do, do równika, czyli idzie im z górki, jak nawet idą pod górkę, nie Nie sądzisz? Taka dziwna hipoteza, ale prawdziwa. Tak, coś się porobiło, co jest, choć jest parę hipotez, jest dużo spekulacji, no ale nikt nie wie, nikt nie wie. Dokładnie czemu parada idzie teraz w odwrotnym kierunku i w tym roku również startują przy, przy Parnell Square, tam na północy, zaraz za Ocolon Street, przechodzą przez Ocolon Street i potem przez rzekę Leafy i do góry na Dame Street tam w kierunku. Tak, jest. słuchajcie, w tym dniu, w tym dniu, praktycznie każdy jest wymalowany na zielono, nie ma kogoś, kto by po prostu nie był nie był jakoś odświętnie ubrany. Oczywiście ktoś, ktoś, kto jest Irlandczykiem, nawet jak nie jest Irlandczykiem, to jest w tym Irlandczykiem po prostu. Na każdym kroku, na każdym sklepie, nawet z pieczywem, można kupić barwy, flagi, korągiewki, wszystko, co jest, co jest w barwach narodowych. Tak więc tak więc w tym dniu praktycznie przeważają trzy kolory. O, dwa kolory. Zielony i pomarańczowy. Czyli czyli, czyli symbol z flagi Irlandii. No właśnie, Patryku, nie wiem, czy wiesz, co symbolizują poszczególne kolory na fladze Irlandii. Oczywiście, że wiem, oczywiście, że wiem. Kolor pomarańczowy to są oranżyści, czyli protestanci. Kolor zielony to są katolicy, czyli my. A kolor biały to jest miejsce na zadymy. Tak jest. Kolor biały to jest pokój, czyli kołomek pokoju nad nami i macha i łączy te wszystkie... Tak jest, tak jest, tak jest. Słuchajcie, biały kolor łączy wszystko, gra flaga poddajemy się, że wszystkim wesoły świąt. Pokój. Tak, tak, Filip masz rację. Właśnie, to właśnie, to właśnie Patryk, Patryk, oczywiście Patryk. No tak, Patryku, dziękuję. Um, właśnie chciałem dodać o tym, że o, za, o zadymach ostatnio właśnie pierwszy raz od ilu to lat, lat już, Arek? Kilkudziesięciu lat. Kilkudziesięciu, kilkudziesięciu lat. były dość poważne zadymy w Dublinie. Oranżyści bodajże z nie pamiętam, z którego miasta z Irlandii Północnej przybyli manifestować swoją, jak to by nazwać, niezależność i przynależność do, do religii. I odbył się wiec i przemarsz oranżystów z północy w, w, na głównej ulicy Dublina. Nie odbył się w ogóle. Znaczy, no, miał się odbyć. Ale była zadyma właśnie dość, dość poważna. Pierwsza od iluś nastu lat. Dziesięciu. I były ofiary były duże straty na głównej ulicy Dublina. Naprawdę. Krew się lała, ogień się palił, pomarańczowy. Taki w barwach właśnie oranżystów. I było ciężko. I głowy poleciały. No, po prostu garda, czyli tutejsza policja była nieprzygotowana w ogóle do działania. Ale na szczęście nam się udało, bo w tym czasie nagrywaliśmy podcast w Guinnessie, więc ominęliśmy to wszystko, aczkolwiek mi się udało parę zdjęć z, z, z palonego samochodu i że chyba jakiś takich ofiar nieludzkich zrobić zdjęcia. Coś, coś mi dzisiaj nie idzie to gadanie. O, kolega, Ty jesteś pomarańczowy czy zielony w tym podcaście? Bo jest nas dzisiaj dwóch, tak jak zaczynaliśmy. No i, i... są dwa kolory do wyboru. Bierzesz zielony czy pomarańczowy? Ja biorę dzisiaj pomarańczowy, tak. Dobrze, to ja biorę zielony, czyli, czyli musimy się zamienić na koszulki, bo Ty masz koszulkę Heinekena zieloną, a ja Ci oddam moje getry. Tych słów się boi, największy nawet twardziel Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz Prawdziwa moja miłość Nazywa się Edish, nazywa się Edish, nazywa się, Edisch, nazywa się... Podcast Hochlander Holandia, 4 metry pod poziomem morza To miejsce skąd nadaje Adres internetowy www.hochlander.net www.hochlander.net drugie h przez CH Zapraszam Fajnie grało. Słuchajcie, dalej kończymy. Kończymy. Świętego Patryka. Wszyscy są Ir Irlandczykami. Ja się nazywam Paddy, e, czyli Patryk, a wy słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Tu jeszcze siedzi koło mnie drugi Patryk. Proszę, proszę bardzo, Patryku. Jak ci się w ogóle podoba to święto? Tak jak wspomniałem, jeśli państwo już słyszeli nasze poprzednie wejście, nie za bardzo miałem możliwość oglądnąć tego, oglądnąć to osobiście, ale doznałem, doznałem tego wszystkiego w zeszłym roku, jak już wspomniałem, nie do końca. Ale podoba mi się to, że ogólnie Irlandczycy są mili i sympatyczni i tacy bezproblemowi. A tego dnia to już w ogóle są mili, sympatyczni i bezproblemowi. I naprawdę jest tak fajna atmosfera, taka życzliwość i, i kurczę... Wystarczy wziąć kilka kredek, najlepiej kolor pomarańczowy, biały i zielony, stanąć sobie gdzieś na rogu i malować ludzi za 2 euro albo za pięć nawet, ja w zeszłym roku zostałem tak potraktowany miałem pomalowaną twarz może nie twarz, ale miałem na policzkach flagi na głowie miałem zieloną perukę taką, którą teraz Arkowi, Patrykowi odpaliłem, on ma taką zieloną perukę i, i, i w ten zielony t co wspomniałem I, i mnóstwo ludzi po prostu tak sama z siebie malowała innych ludzi, znaczy mówię o aspekcie takim trochę artystycznym, bo ja jestem taka bardziej artystyczna dusza niż, tuż, niż tu kolega obok i, I mówię, że ludzie po prostu są sympatyczni i mili i fajni i to jest taki jakby festyn wielki, ogromny. Dokładnie, słuchajcie, w tym dniu jest bardzo, bardzo wielkie e, takie przedstawienie swojej takiej jakby przynależności do, do państwa, do kraju, do bycia Irlandczykiem, bycia po prostu tutaj na tej ziemi. Każdy nosi z dumą swoją koszulkę flagową, zieloną, pomarańczową. Każdy jest z dumnie Trzyma flagę, każdy jest pomalowany Po prostu nie ma ani Krzty, nie wiem, wstydu My się Polacy, że tu sami wstydzimy swoich barw No tak to już jest, słuchajcie Kiedyś nam kazali chodzić na pochody pierwszomajowe, Te flagi trzymać A teraz po prostu jakoś tak gdzieś to minęło Mamy taki uraz, a tu nie Tutaj Każdy jak nie ma czegoś To kupuje, idzie i w pierwszym sklepie Lepszym kupuje, nie wiem, naklejkę Koszulkę, kapelusz Perukę, cokolwiek. Słuchajcie, a propos tej peruki Filipa, to Filip na swoim blogu dał właśnie linka do zdjęć swojej w galerii ten Trek Air, jakoś tak się to tam nazywa. Tam jest zdjęcie Filipa w tej peruce. Zobaczcie, zobaczcie sobie, jak tam są te dzieci też na i po prostu ubrane na ten dzień. Każde dziecko małe ma kolory firmowe, krajowe. Ja właśnie skupiłem na robieniu, na, na robieniu zdjęć dzieci w tym roku. Myślę, że też, bo to jest bardzo wdzięczny temat. Tak, widzicie, Filip przegapił w roku paradę, no to robił zdjęcia dzieciom, no, czyli coś, coś, coś z tego miał, a ja powiem, że ja już będę teraz widział paradę po raz piąty, tak, po raz piąty, Karolina, piąty, tak, tutaj, jakiego mi maja czwarty, czekajcie, jakoś tak, słuchajcie, w każdym razie trzy razy, trzy razy widzieliśmy paradę, jak szła sobie. W zesz Przepraszam, jak już pięć razy oglądasz, to już dostajesz i rentki, paszport za darmo. Nie, nie, nie, nie, nie słuchajcie, to jeszcze nie jest tak, jeszcze nie jest tak. W zeszłym roku byliśmy na początku parady, tam gdzie ci wszyscy ludzie, którzy idą w paradzie, te wszystkie grupy yy, tam przebierających, byliśmy tam ich oglądać tak, tak jakby od kulic, jak oni tam się szykują, ustawiają w te rzędy, te orkiestry, grają, prawda? A w tym roku idziemy na koniec parady, zobaczyć jak to tam wszystko wygląda, jak ci już przebierający rzucają te swoje stroje, tam gdzieś po kątach, prawda, i idą na piwo. Tak więc w, ty w tym roku my też tutaj, my nie idziemy na paradę, taką dosłownie, tylko po prostu idziemy z rodziną, tutaj się czekamy, idziemy na koniec parady, żeby tam po prostu zrobić z nimi zdjęcia i tak wiecie. Eee, w każdym razie, każdy, kto się, kto się wybiera na paradę, no lepiej być wcześniej, bo ta trasa jest długa, ale jest mnóstwo ludzi. Szacu sz szacuje się, że tą paradę ogląda 700 tysięcy ludzi na całej długości przemarszu, tak więc słuchajcie, no to jest to jest wielka liczba osób i lepiej stać troszkę wcześniej, żeby coś, coś widzieć, po prostu później się nie widzi, ale jest sposób na to. Trzeba po prostu wziąć z domu taboret, ewentualnie drabiny, słuchajcie, w tym dniu nie zdziwcie się, bo wiele osób chodzi w drabinie z drabinami, tak! Takie drabiny, prawda, domowe, do malowania okna, czy tam żebyśmy do malowania sufitu, sobie stawiają i oglądają tak i w nie wisi cała rodzina, do tego teściowa matka, babcia, wszyscy wiszą i wszyscy mają świetny widok, wszystkie miejsca są inne, zajęte, y y ludzie wchodzą na lampy, nie wiem, czy kiedyś czy widzieli coś w stylu Love Parade w Berlinie, no po prostu wiszą na lampach, na słupach, na szpicy, słychać, na szpicy wisie 18 osób u, u, u góry. O... Na szpicy jest specjalna taka siatka założona jak, jak na, na burtach statków, żeby ludzie mogli się uwieszać. Tak, dokładnie, słuchajcie, w kilku miejscach tak samo e, są takie specjalne buny dla starych dziadków i dla działaczy takich, bo w Polsce na, jak jakby pochód, była Trybuna Główna i tam siedział prezes, drugi prezes i wicesekretarz i oni tam machali to jest tak samo, każdy kto tam jest protegowany przez protegowanego, no to tam sobie siedzi nie dziadki stare takie tam, żeby no były działacze maja, ale musi, ma musi machać słynne hasło, dzieci machać no, no, nieważne kto chodzi, kto idzie kto, kto paraduje, dzieci muszą machać jeszcze jest y, drugi sposób na zobaczenie parady bardzo dobry. Po prostu wziąć w niej udział osobiście. A, słuchajcie, to też nie, nie jest tak hop nie jest tak żeby wziąć udział w paradzie. No właśnie, teraz takie coś, kto idzie w tej paradzie? W tej paradzie idzie każdy, kto chce iść, ale który się musi w zasadzie zarejestrować. Yy, typu niesie, niesie jakąś wstążeczkę, niesie jakąś, jakiś napis, niesie jakąś gitarę. Działacza można też nie Tak, nie każdy może iść w tej paradzie. To nie jest tak, że idzie pochód, prawda, teraz idzie Mel potem Pafawak, teraz zakłady piwowarskie, nie, proszę słuchajcie, tam są przeważnie grupy teatralne, grupy takie, mm, grupy, mm, grupy sportowe, może nie, grupy takie, które, są no, artystyczne, artystyczne grupy tam się przybierają, oni się cały rok tutaj tej parady szykują, tam te, te swoje wozy strażackie, słonie z Indii przywożą, słuchajcie, szyrafy, szyrafy, ale szyrafy w tym roku nie mogą iść, i też w zeszłym roku nie mogły iść, ponieważ jest co? Jest tramwaj, Słuchajcie, Luas przekreślił całą piękną parady, ponieważ linia tramwajowa biegnie wzdłuż, e, prze, prze, przekreśla oholland street pod kątem prostym i praktycznie jest poprzek całej drogi parady. Wisi trakcja tramwajowa No i w tym dniu wielkie konstrukcje, żyrafy nie mogą iść, ponieważ całość przekreśla to, że no, druty tramwajowe przeszkadzają. No i w tym momencie wszystko musi być niskie, dostosowane do tych właśnie trak do tej sieci trakcyjnej, tramwajowej i w ten sposób się mówi, że co? że Luas spieprzył paradę. właśnie tak o tych żyrafach, to, to słyszałem wczoraj w radio, że, że miały być żyrafy, ale mieli sprowadzić jakieś takie mikre te żyrafy, takie gdzieś. dobrze no, Arek Patryk dzisiaj ma gadane ja mniej, on idzie na ilość, ja idę na jakość jak wygląda rozpiska festiwalowa? W ogóle tutaj od paru dni zaczął się St Patrick's Festival, czyli to jest tydzień takich um, ogólnodostępnych eventów. Czyli zaczęło się wszystko w poniedziałek. A czy chcesz coś dodać? Jeszcze chciałem to już. No po prostu, słuchaj, Filip, dokończmy, przepraszam dokończmy o tej paradzie i potem temat zamkniemy i powiem potem, co jeszcze jest innego ciekawego w tym dniu, okej? Okay? No dobrze, no dobrze. No dobrze. Pioseneczkę. A, a Anita Litnicka śpiewała, że jej oczy są ciągle zielone. Podoba Proszę. Ci się ta piosenka? Proszę. Proszę bardzo, ona chyba też jest taką ukrytą Irlandką. A jeszcze jedno chciał mi się spytać przed piosenką. Czy ty wiesz ile patryków jest na świecie? Irlandzkich? Poza Irlandią? Każdy Patryk to, to Irlandczyk. No dobrze, ale ile Irlandczyków jest poza Irlandią, wiesz? Nie wiem, ale wiem, że każdy Irlandczyk poza Irlandią się nazywa Patrick, w sensie, yy, no to niekoniecznie, niekoniecznie tak jest, bo na przykład Anglicy mówią yy, żartobliwie na Irlandczyków Padis, czyli każdy Irlandczyk to jest Patrick. Prawdopodobnie jest 19 milionów Irlandczyków poza Irlandią. No, to jest coś w stylu jak największe polskie, polskie miasto to Chicago, nie? Dokładnie, Dobrze. Dobrze, niech Anita będzie miała głos. Proszę bardzo. Gdybym miała powiedzieć Co dziś myślę o świecie Z prawą ręką tak szczerze Powiedziałabym, że jeszcze Jeszcze nie jest najgorzej Chociaż czasy do życia Mamy podłe Mimo to z gwiazd wychodzi mi Że przed nami jeszcze wiele Za morzami, za lasami. Za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Dobra, dziękuję Anicie za tą piosenkę. A teraz sam jeszcze powiem, już tak kończywszy do, o tej paradzie, czyli praktycznie y, takie, no taka kropka nad i, no to w paradzie, kto, kto, kto idzie w paradzie? Słuchajcie, kto idzie w paradzie? Pierwszy w paradzie jedzie burmistrz Dublina. Prawda? Roku. kto jest burmistrzem? w tym roku jest pani burmistrz, nawet jak jest pani to też jest burmistrzem się znaczy on bo to jest lord major e, lord mayor tak lord major no i John, John Major. John Majors to w Anglii. jest pani Catherine Byrne i pani Catherine Byrne to nawet moja sąsiadka no, ale to tylko tak jeszcze pani Catherine Byrne w tym roku jest burmistrzem Dublina no i ona tu mam jej zdjęcie proszę zobaczyć jest zdjęcie i ona pierwsza jedzie z, w karecie z mi te konie są przyozobione w różne takie, wiecie, świeciodełka, no i ona jedzie tam macha, oczywiście... Tam, przepraszam, że ci ciągle przerwam, ja mam takie właśnie tych. A to są te konie z, z tego targu tam na tym, na Smithfield? Dokładnie, dokładnie, słuchajcie, pani burmistrz przejeżdża przez całą paradę, canią się ciągnie Miss Irlandii w jakimś tam najnowszym modelu Peugeota, czy przebożmy jakiegoś innego samochodu, oczywiście wszystko jest sponsorowane, później jedzie wielki samochód, tejto, bo słuchajcie, w Irlandii się nie mówi na chipsy chipsy, tylko się po prostu, każdy Finlandii mówi na chipsy Tate, to jest taka marka chipsowa, to jest najbardziej popularna, no i te chipsy rzucają z tego samochodu, żeby więcej żeby ludzie stali, żeby ci, co przypuśmy zgłodnili, sobie troszkę pojedli, no to jest taka, wie, wiecie, komercja się wytarła do parady. Wszyscy rzu i rzucają w publiczność chipsami z octowymi. Dokładnie, dokładnie, tutaj są chipsy octowo salone i dopiero później idą, no idą grajki, idą zespoły, idą orkiestry, Idą różne szkoły, jak Wam to mówiłem, no takie różne artystyczne, wielkie konstrukcje, zwierzęta, żyrafy. I na końcu, na końcu, przeważnie słuchać na końcu każdej parady, są stare harleje. No w ogóle, harleje przejeżdżają, wielka ekipa kilkudziesięciu, nawet może kilkuset Harley'ów, jedzie. Stare, stare samochody, stare garbusy, stare w ogóle te, nie hmm, jak to się nazywa, penningi, stare airbusy <grydy> idą, Tak więc słuchajcie, tak to jest w tej paradzie, po prostu idą wszyscy, którzy mogą iść, e, którzy się tam wcześniej zapisali. A ci, co nie idą, to ich wiozą. <grydy> tak, ich wiozą, oglądają, tak, tak. Coś tu mi się porobiło. To, to, by, to by było tyle o paracie, czyli, czyli po prostu paradę już mamy odhaczoną. Yy, Parady się jeszcze odbywają nie tylko w Dublinie, w każdym większym mieście jest swoja parada. Też jest też słynna parada w Nowym Jorku, parada w której po prostu każdy idzie, kto, kto może. Tak więc tych parad jest kilka na całym świecie, no, ale oczywiście największa jest w Dublinie, najsłynniejsza inna, taka po prostu bardziej yy, publikowana. Nie? Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu, nie tylko dla Orłów. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham Cię jak Irlandię. A Ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał Cię wcale. Częściem żywić obawę z nadzieją, że mi ją zgradniesz w lokę ten ból przez Włocławek kochając cię jak Irlandię, a Ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi gdybym Wielką hamę, to die. Ty się temu nie dziwi Wiesz to było, byłoby dalej Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał Cię wcale. Arek, Arkowicz się udzieliłem w zasadzie drog głosu, bo on tutaj jest dłużej i wie lepiej. No, a co ja będę się tam wymądrzał i czytał z kartki. Może tak powiem, Nie wiesz od kiedy jest parada tutaj w Irlandii? Od jak, jak, jak długo? No, Filip strzelaj. Znaczy ja wiem, bo mam notatki. W, 90, w 1995, czyli w tym roku mamy 11. edycję, Yy, parady, czyli mówiąc szczerze myślałem, że, że ten. No myślałem No zobacz właśnie, tutaj St. Patrick Festival was established by the Government of Ireland November. Festival, festival to Aha, to ja jestem Dobrze. Aha, no to mam złe. Znaczy, notatki, no dobra, ale jestem niedoinformowany. A mamy tu gdzieś w notatkach? W zeszłym roku było 430 tysięcy ludzi na paradzie. A ogólnie do Dublina na ten czas przyjeżdża milion dwieście ludzi. Czyli do tak małego miasta jak jest Dublin, to przyjeżdża prawie połowa ludzi z zewnątrz. Czyli to jest ogromny zastrzyk, zastrzyk finansowy dla miasta. A nie wiem, czy pamiętasz, jakieś dziesięć dni temu cały ten festiwal się rozpoczął i most Happeny Bridge był wyłożony taką ładną trawą, taką, taką... tam jest taka posadzka nie ładna i. Kraweczka była taka ładna, ładnie wyglądało, że idziesz mostem a tu łąka na moście. O, słuchajcie, San Patrick Festival to jest to jest gro Imprez, które towarzyszą festiwalowi, które towarzyszą. Przebość temu dniu. Oczywiście największe imprezy są, są, są, są 17 marca, ale już wcześniej coś się dzieje i też nawet parę dni po coś, co się dzieje w sumie w sumie. E, Sam Patrick Festival trwa kilka dni. Każdy tam przebudźmy chce, to sobie wchodzi na stronę, bo był St Patrick Festival no i tam są to wszystkie informacje co, gdzie i jak, ale no wiadomo, gro, imprez, gro, czyli takie sedno sprawy, to jest piąteczek później dookoła, jeszcze w piątek jest kupa innych imprez, które dojdzie, które nam towarzyszą i tu właśnie nasz Patryk, czyli Patryk P czyli właśnie nam powie Filip, no o co chodzi i co jeszcze towarzyszy paradzie w tym dniu w zasadzie dzisiejszy podcast jest autorskim podcastem Patryka Arka, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, on tylko nadaje i on wie lepiej po prostu, a ja będę dzisiaj, tak jak wspomniałem, też czytał z kartki. Więc oprócz parady w ten dzień, czyli Friday, czyli jutro w zasadzie, dzieje się, mamy 40 odcień zieloności. To są takie medialne przedstawienia w mojej dzielnicy w Docklands, dokładnie nie wiem co to będzie ale mi ładnie 40 okien zieleni też w dzielnicy mojej bo to moja dzielnica gdzie mieszkam, jest taka nowocześniejsza i, i, i tak jest coś jak city w Londynie tylko że miast, biurowców są bardzo fajne takie apartamenty będą też markety z takimi różnymi tak jak kiedyś pamiętasz Arek, Patryk przeprowadzaliśmy wywiad na takim markecie z różnymi dobrami konsumpcyjnymi i różnie, to takie markety teraz będą w zasadzie w paru miejscach miasta będą też osły w Klandach, czyli tam u mnie to będzie wystawa wystawa osłów różnych takich osłowatych stworów będzie też będzie też kilka koncertów bo w ogóle tam będzie taka astrada i po prostu będą koncerty towarzyszące. Będzie Croc of Gold, moja Brennan i Jenny Johnson. Co mówiąc szczerze, te imiona nie mówią nazwiska, nie mówią nic za dużo, ale dowiemy się. Jenny Johnson nie znasz? Jenny Johnson nie znam. Jak to nie mówię, jak nie znasz. Słuchaj, Jenny Johnson to jest największa śpiewarka folkowa tutaj z dzielnicy pod Beskidzie Aha. A ona mówi, a tu jest napisane tak... Y Wizytorzy mogą zobaczyć Jenny Johnson na żywo. No, ale to mi się nie zgadza. Ameryka 150 lat ago. Aha, to będzie dziwne, bo Jenny Johnson będzie śpiewała amerykańskie piosenki sprzed ponad 150 lat. Ameryka ma tyle lat? Tak jest, właśnie, bo Jenny Johnson to jest taka pani, która przyjechała tutaj specjalnie do Ameryki, bo nie z Ameryki, przyjechała do Irlandii. I ona w tej paradzie szła z orkiestrą, a potem się z tej parady odłączyła i robi koncert na boku, tak, czyli w sumie taka jakby show na boku dla tych, którzy się nie zmieścili i nie widzieli parady. No, no właśnie, a, a tych osłów to będzie 50 właśnie tu napisali, że, że tak właśnie. A ja takie osły widziałem w Portugalii na zamku, w Lizbonie na górze też, bo w, w Portugalii osły są bardzo znane i szanowane przez ogólnie, ogólnie czy społeczeństwo i pamiętam na zamku w Lizbonie. I pamiętam nazwy tego zamku, ale też była taka wielka wystawa osłów. To może będzie to samo? Ciekawe, ciekawe. Co jeszcze mamy? Czwarteczek przed paradą, czyli dzisiaj mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Mamy też, mamy też czekaj, w karteczkach Arek, Patryk, Arek. Co bym się mylą, to twoje miada. Nie wiem, czy ty masz napój Patryk, potem Arek, czy Arek, czy Patryk. Tak, słuchajcie, w czwartek to, nie, w czwartek Padrykiem tutaj przyjeżdża cała ekipa Formuły Pierwszej, tutaj stawiają na lotnisku w Dublinie wielki tor do Formuły Pierwszej. No i właśnie nasz polski polski tle, kierowca testowy, Kubica, słuchajcie, będzie tutaj jeździł, po prostu jest pierwszy raz w Irlandii będzie Formuła Pierwsza na lotnisku, bo no jeżeli po pasie startowym, to mi na Ostatnio też był George Bush u nas tutaj, w kraju. Znaczy ostatnio się śmiali ze mnie jak byłem w kraju, w Polsce, to, mówi, to mówiłem u nas w Dublinie, więc... U nas w Dublinie ostatnio był George Bush, bo najpierw leciał ze Stanów, na Shannonie był tutaj, czyli na lotnisku. Leciał ze Stanów, leciał do Afganistanu i tutaj tankował. I porutę zrobił, bo, bo siedział za długo, bo mu się samolot zepsuł. Zresztą przyleciały dwa wielkie jumbo -jety, Air Force One i Air Force Two. I, I tak samo, potem jak wracał z Afganistanu, to też tutaj tankował. W drodze powrotnej pewnie jakiś miał zrzut tutaj więźniów z Afganistanu, bo podobno jest jakaś afera, że tu w Irlandii są tajemnicze więźnia i tutaj też trzymają, tak jak u nas w Mazursko, w Mazurskim więźniów. Nie, ja chyba dzisiaj nie będę nic mówił więcej. Dobra, dobra. Patrick, spokojnie. Słuchajcie, jeszcze oprócz tego większe, jedną z większych imprez, z większych w ogóle tutaj w ogóle takich spraw na świętego pasą przeceny w Tesco. Tak jest, jest wielka karuzela, słuchajcie, jest wesołe miasteczko, przyjeżdża, bo tutaj w Irlandii jest, no pod tym, tym kątem tutaj są troszkę obodzy Irlandczycy, nie mają takiego swojego e, Luna Parku stałego. No i cała Merion Square to jest taki, <śmiech> taki wielki, w sumie kawałek e, miasta w centrum jest praktycznie zablokowane tam koło budynków rządowych, jest wszystko zablokowane, i tam się na ulicach rozbijają, właśnie, karuzele. Te karuzele się rozbijają także po prostu wszędzie szk szkło tryska, ale, ale nie, słuchajcie, słuchajcie, są tam karuzele. No i właśnie moja żona co roku się na te karuzele wybiera i naprawdę praktycznie nam się spędza cały dzień. I potem ją z tych karuzeli nie mogę ściągnąć. Tak więc w tym roku będzie podobnie. Od czwartku moja żona do niedzieli siedzi na karuzeli i w ten, ten sposób celebruje świętego Patryka, nie? Zakręcona. A ja z dziećmi chodzę no, po paradzie. Zakręcona laska. Everybody's smiling as they march in the parade. There's something that they're drinking and it isn't lemonade Whether you are black or white or even old and grey Everybody's Irish on St. Patrick's Day It's a festival to celebrate the coming of the spring And even if it's freezing you can't feel a thing There's a million Irish bodies to keep the cold away Everybody's Irish on St. Patrick's Day Well, everybody's waving at each float that's passing by, singing Irish melodies and swaying side to side. Whether you're from Saskatoon or from the Saguenay, everybody's Irish on St. Patrick's Day. Irlandia Irlandią, ale nie tylko w Irlandii. Tak jak Arek wspominał, coś się dzieje. Ja mam tutaj wydrukowane przed sobą kartki z Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego z Poznania. A jakże, poznania jak jestem więc zareklamujemy Towarzystwo Polsko-Irlandzkie i to, co się dzieje w tym dniu w Poznaniu. Zatem proszę bardzo, jutro 5 17 marca od 10 do 14 Centrum Informacji Turystycznej w siedzibie Fundacji Kultury Irlandzkiej na ulicy... kurczę, zapomniałem nazwę tej ulicy, a zaraz koło Gajka, koło Starego Rynku, wiecie Państwo. Zatem w Centrum Informacji, Centrum Kultury Irlandzkiej, możliwość konsultacji i uzyskania materiałów informacyjnych. Właśnie o ulica Kramarska 1, właśnie przypomniałem sobie. O 17 mamy przegląd filmów irlandzkich. I mamy w kinie, w kinie Malta. Wstęp wolny na film Martwy Farciarz. Przepraszam, tytuł jakiś taki mało irlandzki. Dobrze. Mamy także w Empiku w tym dniu dzień otwarty. Czyli pewnie będzie mnóstwo jakichś irlandzkich rzędu. O godzinie 19.00, legenda o św. Patryku u przyjaciół na ulicy Mierzyńskiego. To jest taka fajna knajpka, domowa. Pan w poranniku, czasem jak pamiętam jak tam chodziłem, to pukało się, normalne to jest mieszkanie, a pan na przykład w poranniku, tak w ogóle pierwszy raz jak się chodziło to w ogóle nie było wiadomo, że to knajpa. Pan w poranniku obsługiwał i jakiś szlachmycy, i bardzo, bardzo, bardzo było fajnie. Godzina 20.00, dalej Poznań. O godzinie 20.00 koncert i zabawa Irlandzki Rok w wykonaniu LaGuardii oraz taniec irlandzki. Zespół, jak ktoś czyta, Arek? Ty wiesz? Dar -Muin? Zespół y Dar Muhin. Dar -Muhin y w Dublinerze, w Centrum Kultury Zamek. O 20.30 koncert tradycyjnej muzyki irlandzkiej. Merit O'Donnell, Ellen O'Toole i Frank Tate. Goście z Irlandii. Pub. Broganc, ulica szewska 20. Tak wygląda Irlandzki Dzień w Poznaniu. In the middle of the road there's a line of green paint. The brave Marshal standing there looking kind of quaint. And everyone can sing and dance about without restraint. And all because St. Patrick was a saint. Some Irish whiskey, and we'll eat some Irish grub, and we'll have an Irish sing along in an Irish pub. And Irish eyes are smiling to carry us away. Everybody's Irish on St. Patrick's Day. Each St. Patrick's Sunday, we try to begin with a traditional Irish breakfast of a beer and a poutine. Whether you're heterosexual, bisexual, or gay. Everybody's Irish on St. Day. A nie wiem czy wiecie, w tym roku jest... Nie wiem czemu tak się dzieje. Tutaj w tej chwili mamy koło siebie plan całego sądu. O, tutaj się właśnie odpala nam komputer nowy. Właśnie, Agata, to dla Ciebie. Tutaj komputer przy okazji naprawiamy. Podcast nagrywamy i komputer naprawiamy. Nawet się rymuje. Ale słuchajcie, a propos, a propos jeszcze świętego Patryka. Zawsze w sobotę Świętego Patryka wieczorem była wielka, wielka, wielki pokaz sztucznych ogni na wysokości, na wysokości portu, na wysokości Eastlinka w Dublinie, na żaca Lifi, A w tym roku patrzę, widzę i nie ma, nie ma, słuchajcie, nie ma Skyfestu na liście. Nie wiem dlaczego. Być może to jest błąd, być może, nie wiem, coś tam się nie, jakieś niedopatrzenie. W każdym razie na dzień dzisiejszy nie widzę Skyfestu na liście, na liście, jeśli chodzi o obchody Świętego Patryka w Irlandii, a powiem Wam jak, jak Skyfest do tej pory wyglądał, po prostu dookoła rzeki Leafy zbierali się ludzie, dookoła rzeki Leafy po prostu było, było najlepsze, najlepsze widowisko i na wysokości istlinka, czyli tego ostatniego mostu na no rzece Leafy pomiędzy mostem, to teraz jest nowy most, jeden nowy most to pomiędzy tym ostatnim istlinkiem a mostem, nie pamiętam, sam James most to jest taki most obracany, dziwny do którego się też dołączyli do budowy Polacy, bo zrobili kładkę. Tak, tak, słuchajcie. W każdym razie na wysokości Point Tatru, czyli tego najsłynniejszego miejsca w do w Dublinie, na wysokości już praktycznie portu w Dublinie, no po prostu co roku u świętego Patryka w sobotę wieczorem odbyło się wielki Skyfest, czyli po prostu wielki pokaz Słusznych ogni, sponsorowany przez jedno, jeden taki no, komercyjny napój siódemką w napisie, w nazwie i tam przychodziło miliony osób. Miliony osób oglądało niesamowity różnych ogni, który po prostu tam był podłączony pod muzykę. Yy, tu też radio, zdaje się, 98 FM I zawsze... Tak, słuchajcie, radio 98FM grało pod, ten, pod te właśnie sztuczne ognie muzykę, że po prostu każdy tam przechodził, nie wiem, z, z jakimś radikiem przenośnym, z MP3 playerem, z radiem, czy powiedzmy iPodem, są z radiem, każdy kto mógł, sobie słuchał w tym momencie, e, radia na słuchawka i oglądał te sztuczne ognie, no, świetna sprawa, nie, nie zawsze można było to zobaczyć, bo było tyle ludzi, że nie było wszystko, wszystkiego widać szczególnie na rzece Leafy, bo praktycznie gro tych wyrzut nie było na rzece ustawionych ale warto, warto, w tym roku patrzę nie widzę tego Skyfestu na liście nie wiem o co chodzi, być może gdzieś tam nie wiem jakieś niedopatrzenie, albo faktycznie w tym roku nie ma Skyfestu na Lifi. poziom wody w Lifi jest bardzo niski może dlatego może dlatego, albo to że po prostu tutaj Filip nasz mieszka tutaj koło, koło koło tego miejsca i być może po prostu żeby nie widział tego, żeby tego nie widział w tym roku, no bo Coś tam nie wiem, coś przeoczył. Ale jestem prospołeczny, miły, sympatyczny i w ogóle przystojny. To dlaczego ja mam nie widzieć? No właśnie, a ja oczywiście chciałem wprosić tutaj do Filipa na mieszkanie, żeby to oglądać, bo od niego zamówić świetny widok na tę właśnie część. No ale niestety, widzicie, jest, jest afera, nie ma Skyfestu w tym roku, ale być może jest, tylko tutaj o tym nie napisali, albo Skyfest robi firma, która się nie kuma z tym Soundpatic festiwalem. no też tak może być. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy nie ma o tym informacji, ja to jeszcze poszperam, być może jutro Ci jednak pokażę, że ten Skyfest w sobotę będzie, więc bądźcie czujni, trzymajcie rękę na pulsie. Here comes a cold Break out the winter clothes And find shade of pink, and the rest of you in powder blue. Who knows what will be, but I'll make you this guarantee. It's obvious why No one wants to be alone at Christmas time And your favorite colors I'm learning you And when It snows again We'll take a walk outside And search the sky Like children do i say to you, no way, November. We'll see our goodbye when it comes to December. It's obvious why no one wants to be. A Making new resolutions a hundred times February, won't you be my valentine And we'll both be safe till St. Patrick's Day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 Making new resolutions a hundred times. February, won't you be my Valentine? And if our always is all that we gave, and we someday.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 Dzień dobry, tutaj Łukasz, polski Detroit, cześć Arek, cześć Filip, witaj moja mała Biedroneczko. No nic, Dzień Świętego Patryka, dzisiaj cały dzień o tym gadacie, więc postanowiłem, że też parę słów wam nagram. Bardzo dużo Irishy, czyli ludzi pochodzenia irlandzkiego mieszka w Detroit, jak zresztą w całych Stanach. No i co roku w niedzielę przed Dniem Świętego Patryka jest organizowany marsz, parada irlandzka. No i w tym roku było tak samo. W 50-letniej w ogóle historii tych parad w Detroit. Chyba ta była najpiękniejsza. Było 66 Fahrenheitów. Bardzo ciepło. Bardzo dużo ludzi. No naprawdę bardzo ciekawa impreza. Co można powiedzieć? No W tamtym roku było zimno. Nawet ci muzycy, którzy grają na tych takich pipes, czyli tych takich... Dudach, to się chyba Dudy nazywają, nie wiem. Mówili, że im zamarzała, po prostu zamarzały im te, te, te tam przewodziki te małe i nie mogli grać. W tym roku było pięknie, ludzie bez kurtek, w koszulkach, naprawdę niesamowicie. No parada idzie po ulicy Michigan, to jest taka bardzo duża ulica dochodząca do downtown Detroit. Teraz no zaniedbana, no wiadomo, że domy popalone, stoi pusty stadion Detroit Tigers, ten stary stadion. No ale tamtędy właśnie Irlandczycy maszerowali z flagami swojego, wiadomo, państwa. Też, co ciekawe, no nie tylko flagi, nie tylko koniczynki wszędzie, ale na przykład no psy, które przyszły ze swoimi właścicielami na tą paradę, też były pomalowane na zielono. No nie wiem, ludzie chodzili w takich konwersach, w tych takich butach sznurowanych, takich też zielonych z, z, z koniczynkami, a Spinki do włosów, szaliki, nawet, nawet e, okulary w, ksz w kształcie e, właśnie e, koniczynek. E, co jeszcze? No bardzo ciekawe było. <grym> był e, e, Stormtrooper e, z, z, z, ze Star Wars, czyli z Gwiezdnych Wojen, który był cały obklejony też e, właśnie koniczynkami. A, no, oczywiście, whisky, oczywiście, piwo, wiadomo jakie, nie będę mówił. A, co jeszcze? No, ludzie mówili, że akurat chyba w tym roku Bóg kocha wszystkich Irlandczyków i dlatego im zesłał taką e, dobrą e, pogodę na, na, na, na właśnie tą paradę. No, ja na, na tej paradzie no, niestety nie byłem, no, widziałem w telewizji, czytałem w gazetach. Miałem iść, nie poszedłem, bije się w piersi, mam nadzieję, że, że za rok pójdę, bo to naprawdę naprawdę no, fajna impreza. Zresztą wszystkie takie festiwale, takie parady to jest coś, co, co naprawdę warto zobaczyć. Dlatego, że no każda grupa etniczna ma coś takiego. Bardzo lubię chodzić na to, na takie imprezy, e, no ale na tej irlandzkie, no niestety, e, nie byłem. No dobra, to chyba tyle. E, mam nadzieję, że się dobrze bawicie, drodzy słuchacze, słuchając podcastu Nie Tylko Dla Orłów. A, no i chłopaki, bawcie się dobrze, nie pijcie za dużo Guinnessa e, w Dzień Świętego Patryka. A My z Marzeną na pewno się wybierzemy do jakiegoś fajnego irlandzkiego pubu, także może coś tam ponagrywamy. A No i jeszcze jedno, Filip, razem z tym plikiem przysyłam Ci zdjęcie, jak ludzie się bawili na ulicach Detroit właśnie podczas parady, także no zrobisz z tym zdjęciem, co będziesz chciał. Możesz opublikować, możesz wyrzucić, ale może akurat słuchacze Twojego podcastu będą chcieli zobaczyć. Dobra, trzymajcie się panowie, bawcie się dobrze, na razie, hej, hej, hej. Zapraszamy do reklamy.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 Ja tu widzę niezły burdel! Serdecznie witamy po przerwie dźwiękowej. Arkadiuszu, Patryku... Jak długo trwa taka parada, bo byłeś już parę razy i... Czy możesz słuchaczom szanownym powiedzieć, jak długo taka imprezka trwa? I po... no, Chodzi mi o to, jak długo trzeba czekać, żeby można ze spokojnym sumieniem iść do pału na piwo? No słuchajcie, cała parada gdzieś tak idzie. Z półtorej godziny, góra, góra! To się, to się długo troszkę wleczy tam ten cały start tej parady, ale później to do, do półtorej godziny jest cały przemarsz parady, tak więc nie jest tak długo, nie jest, nie jest to długo, a właśnie, widzicie, powiem wam, dobre, dobre miejsce na oglądanie parady to jest przy kościele Christchurch, to jest taki wielki kościół w całym centrum miasta, przy końcu Dame Street, tam po całą górkę i tam są wielkie dzwony, które po prostu cały ten dzień dzwonią. Przepiękne melodie, bo to są takie dzwoni, żeby tam jest chyba nie wiem, kilka tych dzwonów i one cały dzień dzwonią niesamowitą melodię, tak więc tam jest fajnie sobie stać i tę paradę oląć, bo przekazuje się słucha tych dzwonów. Dzwoni w uszach. Dzwoni w uszach. Tak jak już wspomnieliśmy, każdy wolny dzień jest idealnym dniem, żeby się uróżnąć w Irlandii. Może bez... nie będę przerysowywał tego ale ogólnie tutaj tak tzw. bank holiday, czyli dni wolne od pracy, ustawowo, po prostu czasem są bank holiday, no bo trzeba gdzieś wydać ciężko zarobione pieniądze i spotkać się z kolegami wcześniej niż zwykle. W każdy taki dzień, wiadomo, jak mówiliśmy w ostatnim podcaście piwnym, jest, każdy taki dzień jest idealną okazją, żeby spotkać się ze znajomymi i wypić jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte piwko. Ja w zeszłym roku robiłem zdjęcia dzieci i myślę, że dobrze mi to wyszło. Jest, Arek podawał adres. Można znaleźć troszeczkę moich zdjęć. Myślę, że w tym roku też będę robił zdjęcia dzieci oraz mam nadzieję dokręcić, w nie dokręcić, zrobić o wiele więcej zdjęć, skończyć moją serię zdjęć pod nazwą Wieczorne ekscesy. Po prostu robię zdjęcia. Żygów. <laughs> słuchajcie, Filip, Filip robi zdjęcia Żygów, bo, bo no bo kończymy ten podcast. To kończymy ten podcast. Film się będzie zajmował fotografią, a ja się będę zajmował czym? Żoną. Żoną, dziećmi. Właśnie, słuchajcie. W tym momencie będę miał więcej czasu dla mojej dzieci, dla mojej żony kochanej. I przy okazji świętego Patryka, taka ciekawostka, moja córka najmłodsza kończy równe pół roku, tak? Więc... Ona się sobie tak specjalnie, jeśli sobie co zaplanowała, że świętego Patryka ma dokładnie pół roku. Pięknie, pięknie. E, co chciałem powiedzieć? Widzisz, kończymy te podcasty, a nam się tematy kończą. Ile można gadać o tym samym? Kurczy, kto nas słucha? Ile nas ludzi słucha? No przecież, kurde. Dla kogo my tu robimy te podcasty? Ostatnio z Łukaszem z Detroit rozmawiałem sobie troszeczkę i. Kurczę, no przecież jesteśmy tutaj charytatywni i humanitarni i wszystko i dla, dla sportu robimy te podcasty, żadnych pieniędzy, z tego nie chcemy, no ale jak długo tak można? Arkadiuszu, Patrycjuszu, jak długo tak można? Właśnie, słuchajcie, wszystko dobrze, to się, to się dobrze kończy, a my chcemy skończyć na Wali, bo nasza średnia, średnia rośnie. Słuchajcie, w tej chwili regularnie ponad już prawie... Już prawie, nie, Filip? Słuchaj, no już, no 300, no 300 osób na ściąga regularnie, co tydzień. No ale słuchajcie, to jest tak samo jak Adam Małysz i Lech Kończymy, będąc na fali. Tak. Nie będziemy państwu mówić, dlaczego nie będzie więcej podcastów. To jest siła wyższa. No, po prostu nie będzie więcej podcastów i, i... Taką podjęliśmy decyzję, znaczy podjęliśmy decyzję, no... Takie są okoliczności, że nie da rady się więcej zrobić podcastów. Po, po, po pierwsze nie mamy czasu, a po drugie no co tu dużo gadać. Nie będziemy za dużo gadać, no bo, bo, bo nie ma już o czym. Zatem cóż. A widzę, coś mi się, coś mi się proszę, na koniec, coś tak może nie patrykowe, ale, ale i irlandzkie, więc, więc też patrykowe, no bo w tym dniu są wszyscy patrykami, irlandczykami i w ogóle. Słuchajcie, mamy w, w Irlandii, w Zablinie polski chleb, wreszcie w końcu hip hip hura. E, dwóch kolesi z Polski, no po prostu niech im ziemia leką będzie, niech ich e, po prostu no wszyscy, nie wiem, e, wiecie o co chodzi, ale chodzi o to, że dwóch kolesi z Polski po prostu wpadło na genialny pomysł, o którym już dawno każdy myślał, tylko, tylko nikt tego nie mógł zrobić. Z polskiej mąki w Irlandii pieką polski chleb na zakwasie chlebowym, po prostu najpiękniejsze, co może być, jeść polski chlebek, tak się nazywa, krakowski. Tutaj w Zablini, w Irlandii po prostu koniec świata, słuchajcie, koniec świata, dobry polski chlebek. Tak, ja a propos tego, że ziemia lekką będzie, bo dla nas też już skoro kończymy na fali, Ostatni podcast, no to ziemia lęką będzie. Widziałem w dzisiejszej gazecie trumny. O. trumny. Nie, my się nie wybieramy na tamten świat, ale widziałem trumny. Na przykład trumna w kształcie banana, albo w kształcie truskawki. Normalnie wielkość gabarytowo, człowiek wchodzi, ale nie chcesz być pochowany w czarnej, ciemnej, smutnej trumnie. Proszę bardzo, trumna w kształcie banana, albo w kształcie rekina. Proszę bardzo, weko się otwiera, wchodzisz do rekina, zakupują cię Czyż to nie piękne? Taka śmierć w bananie albo w takiej wielkiej truskawie? Arek, no przecież ja, tej, no, ja nie mówię, że chciałbym być już tam pochowany czy coś, ale pewnie jest dwojga złego. Myślę, że, że tak, trochę już mówimy o tej śmierci i o wkończeniu nie tylko podcastu, ale i żywota, ale, ale wciąż starając się być śmiesznymi i, i w miarę trzymając humor. Ale czy toż, czy toż nie jest piękne właśnie w takiej truskawie? się Coś nam tu... detektyw. <śmiech> tak. Dobrze, straciłem wątek. Słuchajcie, słuchajcie, my już powolutku kończymy ten podcast, kończymy to wszystko, no i przy okazji chcieliśmy pozdrowić tych, którzy, których po prostu, no... mile mamy w sercach i wspominamy, i zawsze będziemy o nich pamiętać, to co Filip, zaczynamy. Kogo, kogo pozdrawiamy, ko, komu machamy, kogo będziemy po prostu zawsze no nie wiem, tęsknić, tak? Myślę, że tak. Zanim zaczniemy machać wszystkim na, na, na goodbye, tak rozmawialiśmy przed nagrywaniem podcastu o tym, że nasi kochany, kochani podcasterzy w liczbie teoretycznie 50, 43 dzielą się na dwie grupy. Takie, jak ja to powiedziałem przed chwilą z kolegą Biedronem, nie Biedronem, co ja mówię, co ja mówię z przemionem rozmawiałem przez Skype'a, że podcasterzy dzielą się na dwie grupy, na sprzątaczy i wymiataczy wymiatacze to są na przykład Darek Chrisman albo Jacek Artymiak to są tacy co wiedzą co w trawie piszczy sprzętowo a przy okazji udzielają głosu a sprzątacze to są tacy jak my właśnie że może sprzętowo nie za bardzo ale mamy piękne głosy i, i robimy ciekawe, bardzo miłe takie podcasty mniej rozmawiamy o technice, mniej jesteśmy technicznie zaawansowani aczkolwiek jesteśmy równie mili i dobrze wykwalifikowani czy znaczy mówię o sobie na przykład Arek też jest dobrze wykwalifikowany, ale chyba minimalnie mniej niż ja, technicznie. Zatem będziemy machać, tak, Arek? No to po, tak, ja nie mam teraz listy, ale na przykład Łukasz Detroit ma, na, ma nas na pierwszym miejscu na, na, na, na, na swojej stronie. To jemu będziemy machać na początku, nie? I powiemy że, powiemy, że dziękujemy jemu za wszystko, bo od niego się zaczęło, w zasadzie z nim miałem pierwszy kontakt. Potem z Jackiem, Jakiem też mu zakiwam. Cóż jeszcze... Nie, ja w takich smutnych momentach... Ja, ja się rozklejam, Arek jest chyba twardszym facetem. Ojciec rodziny, a ja, bo, przepraszam, ja, ja nie mogę. Z mi odbiera odbieram mowę. To samo chciałem, bo no, wiadomo, będę, będę, będę, będę, będę mówić dalej. Ja, się, ja, ja podziękuję osobom, które się przywinają przez, przez ten podcast. Tak, Też mi się głos sobie teraz chwieje. Głos mi się gdzieś tam załamuje. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim, dziękuję wam za to, że byliście w naszym pośrednictwie, czyli co, alfabetycznie. Agata, dziękujemy ci bardzo, tutaj ciągle pracuję nad twoim laptopem, ale już go prawie kończę. Dziękujemy. Chwilę, tu robiliś, no Zuza, dziękujemy Zuzie oczywiście, dziękujemy za za miły głos, dziękujemy za miłe chwile, dziękujemy Biedronowi, dziękujemy dziękujemy za to wszystko, dziękujemy za Agnesa fajnego, dziękujemy i jego żonie Ewie za za bycie, za bycie z nami dziękujemy no oczywiście mojej córce starszej Poli, która tutaj nam się udzielała ostro w podcaście Słuchajcie, to nie tylko dla Oliw Dziękujemy Dominikowi który był szkolnie, mówił dziękujemy Patrykowi, dziękujemy. Dziękujemy Pani Walentynie za domenę. Pani Walentynie, dziękujemy. Tak, słuchajcie, wszystkim dziękujemy. Dziewczyna Łukasza też kiedyś dała głos. Tak jest, dziękujemy. Marzenie z Detroit. Marzenie, moje marzenie jest, żeby nasze podcasty, które są miłe i sympatyczne i dobrze się ich słucha, były dobrym wspomnieniem naszych osób, że znaczy, chodzi mi o to, żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Żeby się po prostu dobrze wam kojarzyło i za każdym razem, kiedy będziecie je sobie ściągać, żebyście dobrze o nas myśleli. Chłopaki, kawał dobrej roboty odwaliliście. Naprawdę, kawał dobrej roboty. Zatem, tak, kobiety były wymienione, chłopacy, Biedron. Tylko Biedron z nami urządował z chłopaków? Ja, Ty i Biedron, nikt więcej? Ja, ten, za i za nikt wytrzęsać. No, czy Roman i jeszcze ten trzeci był, nie? No, no, no. To właśnie tak koło 10-12 osób się przewinęło przez nas podcast. Kurczę, naprawdę, dużo ludzi. A zobacz, po. Jesiennym, jesiennym dniem sobie postanowiłem coś nagrać. Wziąłem mikrofon w, moim, w mojej pracy. Mikrofon był, mikrofon był jakiś taki dziwny i zacząłem sobie nagrywać. Proszę bardzo. No i mamy 21 podcast. Więcej nie będzie, więcej nie będzie tej zimy. Nie będzie, bo mamy dość, mamy dość tego i po prostu, no, kończymy. Osta przed ostatnią puścimy piosenkę, to ostatnia niedziela Miecia Foga. Mam też wersję Krzysia Krawczyka, też śpiewa, ostatnia niedziela. Ale myślę, że skoro idzie wiosna, no bo idzie, nie, to może puścimy jakąś dobrą piosenkę wiośnie. Żeby tak optymistycznie natchnąć naszych już byłych słuchaczy chyba, nie? Słuchajcie, wiosna idzie, każdy będzie miał teraz więcej czasu, żeby wyjść na dwór, kupić sobie pieska, chomika, królika, wychodźcie z nimi na dwór, jak nie macie dzieci jeszcze. Cisciecie się tą pogodą i miejcie zawsze tą wiosnę w sercu, a my, a my będziemy gdzieś to obok. Zatem przegnamy, Nie będzie już więcej poskacał jeszcze raz. Zatem żegnamy i nie będzie już więcej podcastów tej zimy. Nie będzie. Na pewno. Dziękujemy bardzo. Za wszystko. Bądźcie z nami do końca. Jeden dzień dłużej. Cześć. Że spontanicznie się coś dzieje Jeśli chodzi o przyrodę Na samą myśl już się śmieje Po pory roku tak to...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 jedno mam życzenie niech zacznie się letnie przesilenie ja tak jak ty tylko jedno mam życzenie niech zacznie się Są się matołki, że szkoła już zamknięta Dla każdego dzieciaka Taki sezon to jak święta Ja też czuję błogostan Choć nie jestem romantykiem Za to bardziej realistą, urodzonym sceptykiem I wnioskuję, że człowiek ma naturze przypisanych Chcąc czy nie chcąc jest w siły przyrody uwikłany. Czuję plany na dni letniego zwycięstwa Czy czas pozwoli mi na chwilę szaleń. Z reguły rzadko się zdarza Że spontanicznie się coś dzieje Skoro w o przesileniu Ja już się śmieję Ja tak jak ty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 Ciepłe dni, miasto się zasieneniło Przesileniem letnim wszystko się zmieniło Dzisiejszy czas przynosi dobrą aurę I Fanki filon może znajdzie swoją laurę Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie Niech zacznie się Niech zacznie się